Nie ma problemu. Siedzę w domu, i przemawia we mnie introwertyk I do ziomów nie odzwaniam to już chleb powszedni Kolejny powód mam do chlania jakiś pierdolnięty No i zrozum w końcu mała, że nie chcę korekty Izolacja, czasem może wino panna Izolacja, nie wychodzę zimą z auta Izolacja, typowe czarne chino bajka Społeczeństwo, które jakby się brzyciło miasta Zimne oddechy deszczu, zero happy endów Każdy ma jednakowy rodzaj kobiety w sercu czytaj fan fatal Czasem na bank udajesz, że rozumiesz i mówisz graj na czas Ale co ty możesz wiedzieć, o tym wyłączasz myślenie W nocy myślisz tylko czy ktoś ci dowiezie prochy Słuchasz mnie, jesteś jedną z bohaterek nieraz Mówisz to, ale nie rozpoznajesz siebie teraz Miasto nigdy nie śpi, kulturalny lunch, chyba rzadko ci wkich Tango drinki, bletki, wolną na parkiecie pokazywać paznokietki. Miasto nigdy nie śpi, kulturalny lunch, chyba rzadko ciwki kręci Tango drinki bledki, wolą na parkiecie pokazywać was Z góry patrzą, perspektywa zmienia się, gdy wchodzeniu nie w gardło. Drugi alko, udajemy między sobą, że nie nudzi nas to U innych wcale nie lepiej jest, a więc nie narzekaj, tylko nalej kobiecie też do poczucia winy w sumie stale kłamiecie się Odnajdują się w chaosie, ale w duecie nie Uczucie to od ideału takie dalekie jest Poza imprezami także macie w pakiecie seks Ale w tym i w tym bujają razem parkietem, wiesz Więc może ideałów nie ma wcale na świecie, ej, kumacie to?